Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki zbiar, film, gej, komis, komis, nasyka, zbiar, innowa, i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, il i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 31 stycznia 2026 roku. Słuchacie właśnie 588 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami zrodzony z marzeń i nienawidzący gry w kręgle Michał Rakowicz, pseudonim Jerrya, albo Jerrya. Witam Cię serdecznie. Cześć Szymas, witam wszystkich. Jestem tu też ja, bawiący się ostrym nożem i rozważający różne scenariusze aniołek, Szymon szymaś Tak, po wyjściu z kina można rozważać różne scenariusze. Tydzień temu rozmawialiśmy w takim samym składzie o adaptacji gry Silent Hill. To jest o filmie Christophera, przepraszam, nie Christophera, Krzysztofa Christopher Gansa Silent Hill z 2006 roku. A dziś zgodnie z zapowiedziami omówimy świeżynkę, premierę. To jest adaptacja gry Silent Hill 2. Także w reżyserii Christopha Gansa dystrybuowaną pod tytułem Powrót do Silent Hill. I już poprzednio rozmawialiśmy tam kilka minut o naszych oczekiwaniach względem tego filmu i też o naszych kontaktach z grą. Więc aby nie przedłużać, to ja tylko przypomnę szybko, że Ty Jerry w gry nie grałeś w ogóle, nie? W ogóle potwierdzam. Tak, ja troszkę grałem, dwójki nie ukończyłem, lore znam z drugiej ręki i przypomnę także, że ten film z 2006 roku podczas odświeżania zrobił na nas dobre wrażenie, podobał się nam na tyle, że my pod koniec tamtego podcastu raczej pozytywnie nastawialiśmy się na z tego nowego filmu. Choć pierwsze recenzje ten entuzjazm trochę chłodziły, prawda? No delikatnie rzecz ujmując, no ja nawet miałem taki moment, że zastanawiałem się czy z tej fali horrorów, kompletnie dla mnie niezrozumiałej na początku roku, czy w ogóle nie zrezygnować właśnie z tego Silent Hilla, bo filmów gatunkowych dużo, a on akurat miał najgorsze recenzje i tak naprawdę no, ja nie widziałem chyba ani jednej pozytywnej opinii na temat tego filmu, No co było dosyć zaskakujące, no bo o ile ten pierwszy Silent Hill, on Dosyć mocno polaryzował widzów, no to recenzje były po prostu mieszane, nie? Część ludzi chwaliła film albo przynajmniej jakieś jego elementy, a co do tej dwójki, no to raczej ja widziałem dosyć jednoznaczną krytykę Gansa i, i jego podejścia do Silent Hilla dwójki. Mm -hmm. Były te screeny, latały, nie? Trochę jako memy yy, z... To score z pomidorków nie? z Rotten Tomatoes na poziomie tam, ja widziałem chyba jakieś 7 czy 8% świeżości na 100. Metacritic w sumie w tej chwili pokazuje 34 punkty na 100. Pomidorki to jest 17%, skoczyło, a te pomidorki od widzów 29%, czyli jakby nie patrzeć, wyniki bardzo niskie, no ale ja nadal miałem nadzieję, nie, do seansu. A o tym właśnie, czy te aż tak krytyczne opinie są słuszne, no to pewnie porozmawiamy za moment. Może też tak dla formalności wyjaśnijmy, że reżyserem ponownie jest Gans, a scenariusz napisał przy współpracy z Williamem Schneiderem i Sandrą Voan. Schneider może być wam znany, bo on pracował nad scenariuszem do Kruka z ubiegłego roku, a Voan współpracowała z Gansem już wcześniej przy Pięknej i Bestii. To jest ich druga współpraca. I dla niej też druga praca przy scenariuszu. No i przejdziemy chyba już do fabuły, nie? Tak, wal śmiało. Głównym bohaterem jest oczywiście James Sunderland, który przed laty zakochał się w niejakiej Mary Crane. Młodzi wiedli pozornie sielskie życie w miasteczku Silent Hill, jednak Mary w końcu zmarła. A James nie mógł się z tym pogodzić i stoczył się na dno. Teraz jakiś czas po tych wydarzeniach mężczyzna dostaje wiadomość że od swojej ukochanej i w związku z nią postanawia wrócić do miasteczka. Nic tam jednak nie jest takie jak przed laty. Miasto Silent Hill wydaje się opustoszałe, skąpane jest w dziwnej mgle, w jakimś brudzie, a po ulicach, jak się szybko okazuje, wędrują potwory. No i James musi się tam jakoś odnaleźć i ustalić czy Mary, aby na pewno nie żyje. Myślę, że tyle na start wystarczy. Zanim oddam Ci głos i zapytam Cię, czy szybko się odnalazłeś w tej fabule, w tym świecie przedstawionym, tylko słowo o tytule, bo ja miałem na etapie gdzieś tam promocji tego filmu trochę... Takie mieszane odczucia, nie? I się zastanawiałem, czy ten powrót do Silent Hill to jest w ogóle dobry tytuł, czemu? No ale tak w gruncie rzeczy już w kinie sobie pomyślałem, no okej, okay, no z jednej strony twórca, tak, wraca do franczyzy, bo Guns ponownie ekranizuje grę, adaptuje grę z serii, a z drugiej strony, no James wraca do Silent Hill rzeczywiście w fabule do miasteczka, a na, nazwanie tego filmu Silent Hill 2, czy coś takiego, gdy już wcześniej były dwa filmy, sensu by żadnego nie miało, no i też... Pewnie bo odstraszało widzów, więc gdzieś tam to kupuje, tak? No. No, ja tu nie skomentuję. Nie, nie mam problemu z tym tytułem. Wydaje mi się, że jest totalnie w porządku. A tak jak mówisz, nawet jak się wpisze gdzieś w internet Silent Hill 2 mówi, czy coś w tym stylu, to wyskakuje właśnie wcześniejszy sequel, także no totalnie. Nie miałoby sensu tutaj granie tą dwójką, grową dwójką w przypadku tego tytułu. Mhm. No dobra, no to powiedz mi, jak bez znajomości Giego odnalazłeś się w tym świecie przedstawionym? Więc to odnalazłem się dosyć dobrze, bo poniekąd ja mam wrażenie, że to jest bardzo zbliżone na tym poziomie wizualnym i poziomie takim budowania opowieści film do jedynki. Czyli znowu mamy jedną postać w centrum, która jest jakoś tam zwabiona do tego miasteczka, że się tak wyrażę. No i spotyka potwory, próbuje rozwikłać tajemnice miasteczka i, i tyle. W jedynce no, mieliśmy ten wątek matczynej miłości jako katalizator. Tutaj dosyć szybko Daje się odczuć, że nasz bohater jest zagubiony, ale nie tylko jakby w tej przestrzeni takiej spotworniałej miasteczka, spotworniałej i zmieniającej się. No bo tutaj mamy też ten motyw jak w jedynce, że Silent Hill nie dość, że nie wygląda jak w przeszłości, kiedy on z Mery tam mieszkał. No to jeszcze mamy też to Silent Hill, które jeszcze dodatkowo się zmienia, kiedy nie wiem, przychodzi ten mrok, ta, ta, ta jakaś mroczna siła przez miasteczko. no Ale też widzimy, że on jest zagubiony gdzieś tam w swoich własnych wspomnieniach, nie no bo tutaj dosyć ważną rolę odgrywa motyw odkrywania wspomnień, czy budowania przeszłości, trochę odbudowywania przeszłości, no bo tak jak ty powiedziałeś, James, po rozstaniu z Mary, i jej śmierci no, stoczył się, no ale od początku my mamy jasne sygnały, że to wszystko nie wyglądało chyba do końca tak, jak początkowo nam się może wydawać, no i w ramach retrospekcji to jest wszystko budowane. Także odnalazłem się dosyć dobrze, przy czym mm, mam wrażenie, że ten film jest... Y dużo mniej taki powiedziałbym koherentny fabularnie niż jedynka ta, którą, o której rozmawialiśmy przed tygodniem w tym sensie że właśnie przez strukturę nie? przez wiesz skakanie pomiędzy teraźniejszością retrospekcjami jakimiś nie wiem wizjami bohatera ale to już i tak dalej i tak dalej to ja momentami miałem wrażenie, że nawet patrząc czy biorąc pod uwagę, to że przy jedynce też mówiliśmy, że tam czuć trochę takie wiesz przejście od lokacji do lokacji. Tak tutaj jeszcze bardziej miałem poczucie, że to jest pod pewnymi względami, nie wiem zbiór sten, które tworzą nam ostatecznie jakąś tam no to pogadamy sobie, na ile właśnie sensownie ułożoną fabułę, a na ile nie, niż taki pełnoprawny film od A do Z. No ale też na razie to tak tylko rzucam, bo jeszcze więcej o tym dopowiem, ale to Ci oddam głos w tym miejscu na razie. Mhm, tak, myślę, że o reżyserii i o warstwie technicznej rozmawiam osobne w ogóle o technikaliach, to pewnie tutaj pół podcastu <laughs> na sobie, robię, bo mam chyba najwięcej przemyśleń na ten temat, jakichś tam uwag i tak dalej. Ale dobrze, bo zaczęliśmy od, yy, zacząłem od tego pytania, na ile to wszystko było dla ciebie jasne, bo tutaj rzeczywiście Gans trochę zmienił podejście do adaptowania i stworzył ekranizację o wiele wierniejszą. Co ma yy, swoje plusy i minusy? Właśnie yy, tak naprawdę Silent Hill 2 obróz jeszcze większym kultem niż Jedynka. Jedynka ma spore fandom, jasne, ale to dwójka jest uważana, myślę tak powszechnie, za to szczytowe osiągnięcie serii po dziś dzień. I to w jej kontekście używa się tych takich wielkich słów, nie? że to jest właśnie epicka gra, arcydzieło, survival horroru itd., dalej. No i jako już Gans troszkę oberwał za to, że jego Silent Hill z 2006 roku Wziął z gry w sumie głównie sytuację wyjściową, mocno rozwinął ten wątek kultu, a dodatkowo jeszcze wrzucił świat piramidogłowego, no to tym razem postawił na trochę inne podejście i postanowił przenieść na ekran właśnie cały szkielet opowieści, całą historię Jamesa Sunderlanda i to tak w miarę wiernie i ponownie pierwsze sekwencje z gry on przeniósł niemalże jeden do jednego. Mamy to przejście z punktu widokowego przez tę publiczną toaletę, zamknięty przejazd. Mamy spacer przez las, cmentarz, potem te uliczki, miasteczka. To wszystko jest bardzo wiernie odwzorowane. Odwiedzamy też większość głównych lokacji z gry typu Park Rosewater, Szpital Brookhaven, labirynt, hotel, cmentarz. Nie wiem, więzienia nie ma chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nie ma, nie ma. no Powracają też bohaterowie drogoplanowi. I to jest bardzo ciekawa rzecz która mnie zaskoczyła, bo powracają i Eddie, i Angela, i Laura, i Maria, ale w zupełnie innych rolach. Więc teoretycznie sięgnął po oryginał, ale napisał te postacie w sumie na nowo. Są tutaj bez swojego backstory. Kobiety zresztą też dostają pewną funkcję, pewną rolę w tej fabule i są związane z jakimś tam twistem też w finale dosyć potężnym. A Eddie... W po prostu sobie jest, nie wiem, właśnie dla ciebie postać Ediego tutaj pełni jakąś rolę, czy nie, on żadną. jest po coś? Nie, żadną. Przyznam się, że sięgnąłem po opis growej dwójki właśnie po seansie. No i ja trochę zrozumiałem też pewien nurt krytyki tego filmu, no bo właśnie Edi dobrze pokazuje z czym fani gry mogą mieć problem, bo z jednej strony no faktycznie jak się spojrzy na główne punkty, nie wiem, imiona postaci, lokacje i tak dalej, tak dalej, to się wydaje to bardzo wierna adaptacja, ale tak naprawdę mam wrażenie, że Gans niby idzie po sznurku, ale tak naprawdę bardzo mocno zmienia akcenty i na przykład właśnie no jak ja poczytałem sobie o Edim czy także chociażby o Angeli, to mam wrażenie, że w filmie Szczególnie te dwie postaci, one pełnią skrajnie inną rolę, ale ja bym nawet powiedział, że Eddie to w ogóle nie pełni żadnej roli. No to jest po prostu bardziej taki, taki no, no przerywnik, wiesz, taka dziwaczna postać, którą nasz bohater spotyka. On nie ma żadnej, żadnego backstory, pojawia się, w zasadzie ma kilka linii dialogowych z Jamesem i, i, i znika. I to było dla mnie dziwne, a z perspektywy no, fanów gry, no, to może być nie tylko dziwne, co, co karygodne. Nie? No bo tak jak mówię, no, tutaj bardzo mocno zmieniono funkcję tych postaci, i, i to samo tyczy się Angeli. No bo ona tu się przewija dwu trzykrotnie w trakcie fabuły filmu. I ja ci powiem, że. Bo do tego twistu też przejdziemy. Ja się zastanawiałem bardzo mocno, jak to ugryźć, i mam wrażenie, że to jest w ogóle twist bardzo dyskusyjny w kontekście tego, jak te postaci, które nasz bohater napotyka na swojej drodze w tym świecie funkcjonują, ale to też może na razie to tak zawieszę i, i wrócimy sobie tego za, do tego za chwilę. Mhm, tak, to są takie no, trochę kontrowersyjne decyzje, bo jeszcze to, że nasze panie powracają i że tutaj twórca im przypisał inne role, to ja to trochę rozumiem przez wzgląd na to, że ten film ma raptem 106 minut, nie? więc jak gdyby nie dałoby się zawrzeć wszystkich wątków z oryginału i jako tako doceniam to, że udało się w ogóle coś wymyślić, nie? żeby one jak gdyby w filmie miały swoją rolę, ale wypchnięcie Ediego <grytko> tylko po to, żeby był, jest dla mnie absurdalną decyzją i totalnie tego nie rozumiem. I widzę, że mimo właśnie tych cięć, to ten film nadal jest trochę taki nie wiem, niezgrabny i wydaje się biedny fabularnie. Nie? Przez to, że wzięto tylko ten szkielet, a całą tę obudowę dotyczącą właśnie tego, jak działa miasteczko jako takie, co się tam dzieje i tak dalej, co z tymi potwagami, to, to troszkę wycięto. No dlatego też ja mówię, że on jest taki epizodyczny, mhm. no bo, bo właśnie to, co mówisz, tu trochę brakuje tego mięsa fabularnego. To jest no, dla mnie naprawdę bardziej zbiór stenek niż Wiesz, taka, taka spójna ym, opowieść, yy, no to układa się, w jakiś tam, układa się w jakąś historię, ja to nawet jestem w stanie kupić, ale o ile się układa w jakąś historię, no to na przykład te postaci drugoplanowe, no to dla mnie bardzo dyskusyjnie wypadają całościowo. Mm -hmm. no dobra, no to w sumie kręcimy się wokół reżyserii, to może na moment właśnie jeszcze przy tym temacie pozostańmy wspomniałeś o tych przejściach, nie, między różnymi wariantami miasteczka, no to w, w tym poprzednim filmie, który omawialiśmy tydzień temu w tym Silent Hill z 2006 roku wykreowano też trzy wersje miasta, w pewnym sensie nawet cztery i wszystko było wyraźnie oddzielone, tam główna bohaterka Rose da Silva przemieszczała się między światem mgły i drugą stroną, ona była w tych dwóch wariantach. Jej mąż przemierzał współczesne Silent Hill momentami, a w retrospekcjach jeszcze mieliśmy to miasteczko historyczne, powiedzmy, tak, sprzed tam 10 lat. Tutaj skaczemy między trzema wersjami. I nie ma takiego klarownego podziału i ja nawet gdzieś tam trochę się w tym wszystkim orientując, mając trochę tej wiedzy takiej zewnętrznej, poza filmowej, czułem lekki chaos, nie? Bo my tutaj skaczemy w jakieś retrospekcje i czasami do końca, i nawet w sumie jak nie ma retrospekcji, bo to jeszcze tam pół biedy, nie? Powiedzmy, że na którymś etapie retrospekcji kumamy. Okej, okay, to, to się musiało wydarzyć wcześniej czy coś. Ale tutaj mamy momentami jakieś takie przejścia między lokacjami nawet, gdzie ja totalnie nie rozumiem do końca co się stało, jakby tam trafiliśmy na przykład. W ogóle ja nie widzę tutaj miasteczka jako miejsca, przez które reżyser mnie prowadzi. Ymm, mamy taki moment w sumie na początku, po przybyciu do miasteczka, gdzie bohater w sumie ma tylko dwie drogi, bo jest w takiej trochę zamkniętej uliczce i może iść do przodu albo w prawo, powiedzmy. Albo, nie wiem, powiedzmy w lewo i w prawo. Tak ma dwie drogi. Obie drogi są zablokowane <grym> przez potwory, a po chwili mimo to znajduje się w innej lokacji i nie wiem, dziwnie to jest skręcone właśnie nie wiem czy to montaż czy co ale coś tutaj mi nie zagrało ja ci powiem, że takiego problemu ja może nie miałem akurat z tym początkiem natomiast ogólnie się zgadzam że to jest dosyć dziwnie prowadzone, przy czym ja mam wrażenie, że to jest dosyć świadoma decyzja mimo wszystko Gansa na razie abstrahuję od tego, czy udana, ale wydaje mi się, że to jest dosyć świadoma decyzja, bo ja trochę odczuwałem to jako coś, co ma potęgować w widzu poczucie właśnie tego zagubienia i takiego swoistego chaosu myśli, które się przez głowę Jamesa przewalają. I wiesz, tak jak on próbuje zrekonstruować sobie wspomnienia i zrozumieć, co się dzieje, tak my stopniowo też dopiero na którymś etapie zaczynamy się pewniej poruszać, kiedy te linie czasowe, no one zaczynają przybierać właśnie już taką totalnie liniową formę, nie? że idziemy od punktu A do punktu B i w teraźniejszości i w przeszłości. I pod tym kątem to dla mnie było ok. To, co dla mnie było dużo mocniej dyskusyjne, to jak te cięcia są ostre, bo tam po prostu momentami to takie mamy cięcia, które ja raczej kojarzę z telewizyjnymi produkcjami, czyli że wiesz, że nasz bohater jest w teraźniejszości, coś się dzieje i nagle, nie wiem, zaczyna go boleć głowa i mamy po prostu cięcie takie, no mówię, typowo telewizyjne do, do przeszłości, Kawałek sceny, cięcie do teraźniejszości I, i to jest, mówię, dziwnie robione, ale no, no ja całościowo byłem w stanie to zaakceptować, no bo mówię, dla mnie ten film był trochę takim właśnie zbiorem epizodów, które nas miały prowadzić przez, przez to, to miasteczko, więc nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, nie, pod, pod tym kątem, Byłem w stanie to jakoś zaakceptować, tym bardziej, że mamy parę takich momentów, które też widzieliśmy w jedynce, gdzie nasz bohater jest osaczony w pewien sposób przez potwory. I raczej wydawało mi się, że to było w miarę okej okay poprowadzone, nie? Czyli tak jak, nie wiem, mieliśmy w jedynce tę ucieczkę przez ten labirynt taki z tego drutu, z tej siatki. To tak tutaj właśnie na początku mamy tą scenę na ulicy, a później, nie wiem, mamy scenę w tym szpitalu z pielęgniarkami. Także no, nie było to coś, co jest dla mnie jakoś super dobrze zrobione, ale też nie przeszkadzało mi. Akurat ten aspekt jakoś bardzo. Mhm. Wspomniałeś, że to jest prawdopodobnie świadoma decyzja, żeby wywołać to poczucie zagubienia, tak, chaosu, też w natłoku myśli, tego typu rzeczy. No właśnie, ja się nad tym zastanawiałem, bo to dotyczy tutaj wielu elementów tego filmu. Ja myślę, że to jest właśnie wiele takich decyzji gdzieś tam świadomych, artystycznych, które jednak znowu, one pasują mi do świata przedstawionego, może nawet do tej historii, ale nie do końca grają tak po prostu jako coś, co widzę na ekranie. Ja też widziałem ten film tylko raz w kinie, więc nie jestem w stanie tego jakoś mocno jakoś tak jednoznacznie potwierdzić, ale ja miałem wrażenie, że też niektóre dialogi zostały jakby dograne w postprodukcji i że to chyba nie były te same dialogi, które były wygłaszane na planie, bo jakby kilka razy mi lip -sync nie działał. I też raz miałem wrażenie, że może to jest celowe, nie, że może to jest to pogrywanie sobie ze smysłami bohatera i z tym, co w tym świecie przedstawionym jest realne, a co nie. Ale w innej scenie znowu miałem wrażenie, że to jest błąd, nie? że jak gdyby chyba coś tutaj nie siadło, tylko znowu no to są sekundy nie? w trakcie seansu i to w momencie też, gdy recypujemy tam masę bodźców jeszcze pod kątem tego, że my chcemy nagrywać, no to ja tam wiadomo analizuję sobie w głowie tę fabułkę, ale znowu tak jakby trochę nie wiem co o tym sądzić. Nie? To jest kolejny taki element, który mnie kapkę wybija i właśnie cała ta warstwa wizualna potwornie mnie wybijała. Tak naprawdę pod kątem fabuły ja ten film kupuję. Nawet te twisty dopisane przez Gansa akceptuję i to do czego one mnie gdzieś tam prowadzą jest w porządku. Tak? To, to nie jest w żaden sposób wybitne. Ale ja się z tą falą hejtu akurat pod kątem fabuły troszkę rozmijam, ale od strony wizualnej ja byłem mega zaskoczony. Ja cię nawet o tym pisałem, nie? że wiele rzeczy gdzieś tam rozumiem, nie, ale wizualia mnie wybijają. Nie? Sprawiają, że mam trochę dolinę niesamowitości w kinie: że patrzę na coś i myślę o tym, że na to patrzę i co to jest, na co patrzę, nie. No to ja Cię tutaj trochę może zaskoczę, no bo Ty mnie nastawiłeś, że nie wiem, że lokacje są dużo gorsze, że są pustawe i tak dalej, tak dalej. Ja absolutnie tego nie czuję. Ja miałem pewne skojarzenia jakby z tym, jak to zostało zaprezentowane i rzuciło mi się to w oczy bardzo szybko gdzieś tam na początku i nie mogłem się pozbyć tego wrażenia aż do samego końca przez dobór lokacji, bo ja miałem poczucie, że to nie tyle jest Silent Hill, co Alan Wake the movie, bo po prostu wszystko, od początku, od pierwszej sceny z samochodem, jezioro, hotel, jakby ta przeszłość z Mary... To, że mamy tutaj do czynienia z tym artystą, no nie pisarzem, ale artystą, te przeskoki, świadomości i tak dalej, tak dalej, to ja naprawdę miałem cały czas poczucie, że oglądam jakąś wariację Alana Wajka i dlatego też ja na przykład nie miałem tego poczucia takiego stricte wizualnego, wizualnej jakiejś pustki, nie? Bo z jednej strony mamy te retrospekcje, które dla mnie... Są może trochę sztucznawe, ale ja je odbierałem jako celowo w ten sposób zrobione, no bo one są albo prześwietlone tak pozytywnie, jeżeli mamy do czynienia z tymi pozytywnymi wspomnieniami z Mery, albo z kolei tak umrocznione, jeżeli to są te wspomnienia negatywne, co dla mnie może jest tanie, ale ma jakiś tam sens fabularny. Nie? I to miasteczko w tej wersji z przeszłości dla mnie było jak najbardziej okej. Okay. Mm -hmm. Z kolei w teraźniejszości, kiedy mamy te dwie wersje miasteczka, to dla mnie znów było to w porządku. I ja nie miałem tego uczucia, które ty sygnalizowałeś, że te lokacje są jakieś dużo gorsze. Mam wrażenie, że ten film jest trochę inaczej kręcony, w tym sensie, że on jest bardziej tak klasycznie kręcone, bo jednak w jedynce było trochę, wiesz, takich mniej typowych ujęć, jakiś zabaw z kątami kamery, jakichś tego rodzaju kwestii, więc być może to też jakby podbijało atmosferę. Tutaj to jest robione bardziej klasycznie i też jakby to, co mówiliśmy, no mamy te przeskoki pomiędzy scenami, takie dużo wyraźniejsze, więc tego miasteczka po prostu momentami widać mniej, nie, no bo to, nie wiem, nasz bohater Idzie do tego apartamentowca, i on w zasadzie znajduje się nagle pod apartamentowcem, i, i, i wiesz, i idziemy przez ten budynek. Ale z drugiej strony, na przykład, kiedy już jesteśmy w tym budynku, i nie wiem, on spotyka Ediego i jest tam ta, ta, ta jego kawalerka, ta Łazienka, taka obskurna i tak dalej. To było ok. Kiedy idziemy tam przez te szpitalne korytarze, też miałem poczucie, że to jest zrobione jakoś inaczej. Ale ja ci powiem, że w ogóle z perspektywy Finału, to ja tym bardziej kupuję, że ta przestrzeń wygląda tak jak wygląda, no bo to już od któregoś momentu dla mnie stało się oczywiste, że to nie jest w zasadzie to samo Silent Hill co w jedynce, tylko no to jest jakaś wariacja po prostu na to miasteczko, na tę przestrzeń i, i, i że to jest zupełnie inaczej prowadzone, i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Tym bardziej, że y, już kończę i oddaję Ci też głos. Ja mam poczucie, że stylistycznie ten film jest bardzo zbliżony. W sensie, wiesz, jak widziałem te przejście do tego mrocznego Silent Hill, te rdzawe kolory, te robaki, jeszcze dziwniejsze niż w jedynce akurat, ten, te syreny, to wszystko, to, to miałem totalnie vibe jedynki, a z kolei to mgliste Silent Hill Okej, okay. ja trochę żałowałem, że w tym, akurat w tej wersji miasteczka spędzamy relatywnie mało czasu mam wrażenie, no bo w zasadzie po tym otwarciu to, to już niewiele później z tego mamy, ale z drugiej strony no, mamy fajne sceny, na przykład jak ta pod kościołem, czy właśnie na cmentarzu tam przy jeziorze, te sceny mi się podobały wizualnie. To, to naprawdę uważam, że pod tym kątem to było zrobione w porządku. Natomiast znów, no to, to są sceny, nie? No to, to jest dla mnie tak jak cały ten film. To jest wszystko takie rwane bardzo mocno. Mhm. Mm Powiem Ci, że mnie zaskoczyłem. <grym> ja tutaj akurat mam no mocniejsze zdanie. No dobra, no to ja po prostu podzielę się swoimi przemyśleniami i, i potem możemy chwilę ewentualnie się pokłócić, posprzeczać o nie. To ja może zacznę od przypomnienia, że na potrzeby jedynki twórcy wybudowali w studio drogę, fragment wzgórza i to pomieszczenie wypełniono dymem, tą sztuczną mgłą, żeby to właśnie, no to miało wyglądać trochę nienaturalnie, tak, no bo to nie jest naturalna mgła, w świecie przedstawionym też, ale no miała być taka no fizyczna, cielesna tam na miejscu, dlatego musieli zbudować całe, całą taką przestrzeń niby zewnętrzną, bo normalnie jakby to kręcili, na jakiejś lokacji prawdziwej, no to wiatr, tak jakikolwiek, po prostu podmuch powietrza, by im cały ten efekt mgły totalnie zniszczył. Gdy akcja miała się tam rozgrywać w szkole, no to ekipa znalazła starą szkołę, wykorzystała wyposażenie, ale jednocześnie przemodelowała przestrzenie, zmieniła rozkład pomieszczeń, dodała jakieś nowe ścianki działowe i tak dalej, żeby to pasowało im do reżyserii, do właśnie pracy kamery, do tego jak tam Rose wchodzi do pomieszczenia, wychodzi z niego. Żeby to wszystko gdzieś tam technicznie, wizualnie było spójne. Na potrzeby scen w miejscu kultu przykładowo powstał obraz. I o tym zapomniałem ostatnio powiedzieć. John Fraser, artysta John Fraser przez 8 tygodni malował po nocy gigantyczny obraz, który my tam widzimy w tle. Oni tam mają taką ala, no to ma być ich ołtarz powiedzmy, tego kultu z tego mm, poprzedniego tak, tak. filmu. Bardzo fajnie to wyglądało. Tylko zamiast ołtarza mają właśnie takie gigantyczne płótno. No i możecie zapytać, czemu John Fraser malował to nocami, a nie jak normalny człowiek za dnia. No dlatego, że za dnia ekipa budowała resztę tego, tej scenografii. tak? I tylko po nocach mógł na spokojnie nad tym wszystkim pracować. I to robi niesamowite wrażenie w tamtym filmie. Poza tym, ja na to zwracałem uwagę w tej poprzedniej recenzji, tam strasznie dbano o teksturę przestrzeni powierzchnie w tych różnych lokacjach, które zwiedzała bohaterka Rose da Silva były pokryte kurzem, brudem, rdzą, grzybem i tak dalej. No i gdy ona na przykład, gdy tam ten kurz się jakoś ruszył, to było widać. Nie, że on tam fizycznie się znajduje, że to nie jest jakiś efekt, czy jakaś tylko taka iluzja piz na wodę, tylko, że rzeczywiście te pomieszczenia są brudne. My bardzo na przykład chwaliliśmy tę scenę toaletową z Woźnym, w której szkoła ze świata mgły przemieniła się w wersję z drugiej strony. Mówiliśmy, że tam te efekty są super, że właśnie ta, te, czuć tę e, cielesność tej przemiany, tę rdzę, tego grzyba, to wszystko. No i ja tutaj w tym filmie mam wrażenie, że niczego z tego nie dostałem. Mam wrażenie, że masę scen nakręcono na green screenie. Gdy docieramy do miasta, na przykład właśnie jesteśmy w tym świecie we mgle, mamy te dwie uliczki, no to gdy kamera pokazuje te budynki za Jamesem, tę jedną ścianę frontów i drugą, no to ja mam wrażenie, że to są płaskie tła. Ja, ja mam wrażenie, że to jest wiesz, nałożone i nawet niewyrenderowane do końca. To totalnie nie czuję, że to jest miasto, nie? że tam ktokolwiek kiedykolwiek mieszkał. Ja mam wrażenie, że to, to już w tym momencie jest jakaś taka wizja, co, co znowu można tłumaczyć, troszkę gdzieś tam fabułą tym czym jest Silent Hill i tak dalej, ale moim zdaniem to wygląda po prostu brzydko, nienaturalnie i sprawia, że ja nie czuję, że bohater zwiedza lokację, to teraz myślę, że to, to, to nie jest budynek. Dalej, gdy w końcu trafiamy na jakieś sety, to ja mam wrażenie, że one jednak są potwornie puste. I tak absurdalnie puste, jak w amatorskim filmie kręconym w, w opuszczonym budynku. I tutaj, gdy zmieniamy te lokacje, okej, okay, niektóre czasami... I jest jakaś tam delikatna dbałość o szczegóły, ale momentami ja mam wrażenie, że jakby mi ktoś wymontował sceny z kilku lokacji w grze, nie, przepraszam, nie w grze, tylko w filmie, i powiedział, podpisz, nie, która lokacja jest, która, ja nie był w stanie tego zrobić, bo ja mam tutaj puste korytarze, gdzie nie ma po prostu nic na ścianach, nic na podłodze, nic na suficie. Tutaj przykładowo jest taka scena drugiego bodajże spotkania z Angelą, gdzie Angela leży z nożem przy lustrze właśnie w takim opuszczonym betonowym pomieszczeniu. No uh -huh. i w grze też była taka scena i to też było opuszczone pomieszczenie, ale tam był jakiś obraz na ścianie, były jakieś karnisze, e, sufit i podłoga miały tekstury i tak dalej, a tutaj to wygląda e, no jak z, moje zdjęcia z Urbexu sprzed 20 lat, nie gdzie wchodziłem do takich opuszczonych, właśnie rozkradzionych Budynków, gdzie no, zostały tylko betonowe ściany, podłogi, stropy i tyle. I mam wrażenie, że my tutaj sporo mamy takich korytarzy, które mogłyby być dowolną, dowolną opuszczoną fabryką czy czymś takim. Tutaj się rozjeżdżamy, ale to, co mi najbardziej chyba przeszkadzało, to ten growy filtr. Bo <gryw> nie tylko kamera momentami też się bawi w jakieś dziwne zagrania. I ja to w Jedynce trochę chwaliłem, bo one tam były... Tam mieliśmy momentami grową kamerę, która porusza się jak w grach komputerowych, ale ja tego nie widziałem przy pierwszym czy drugim seansie. Zauważyłem to właśnie przy tym odświeżaniu i doceniłem, no bo właśnie to było fajnie zaimplementowane, nie rzucało się jakoś za mocno w oczy. A tutaj już na samym początku, gdy poznajemy Jamesa w barze, to tam przez moment mamy tak, właśnie taką ala kamerę FPP, tę perspektywę pierwszoosobową. I ja totalnie nie rozumiem po co. To, to, to wygląda sztucznie. To wygląda właśnie jakbyśmy, nie nagle mieli się wcielić, w, w, w, poprowadzić awatara czy coś, ale to jest tylko na moment i jest mega dziwne, mega wybijające. Ale abstrahując od samej kamery, bo to są jakieś tam pojedyncze tylko momenty, to jest ten filtr. I ja go już widziałem na zwiastunie, bo widać go i trochę jak James tam jest w łazience i przede wszystkim jak piramid do głowy go chce złapać, za, no, chce go złapać przez te kraty. Tam wyciąga rękę. To tam jest takie nie wiem, dziwne rozmycie? Jakaś piaszczystość tego obrazu czy coś? To już na zwiastunie na komputerze mi wyglądało dziwnie, bo bohater tam, człowiek w sensie aktor, wygląda trochę jak wyrenderowany. Nie tylko potwór, tak, czy ta przestrzeń dookoła niego, ale nawet miałem wrażenie, że aktor jest jakiś taki sztuczny bardzo. Jakbym oglądał cutscenkę w grze, no i w cutscenki cut w grach często nawet lepiej wyglądają niż świat wyrenderowany na silniku, tak? No bo są wcześniej przygotowane, dopieszczone i tak dalej. A tutaj właśnie przeciwnie. Ja mam wrażenie, że kilka razy wchodzimy w jakąś taką mega sztuczną estety estetykę i znowu można to uzasadniać fabułą, ale dla mnie to jest fałszywe, dla mnie to wygląda źle. Nie miałeś wrażenia, że kilka razy James jest właśnie jakiś taki rozmyty, nienaturalny, albo w tej scenie, jak piramid do głowy, to co na zwiastunie nie widzieliśmy wkłada rękę przez te pręty, że, że tam to jest jakoś dziwnie rozmyte? Znaczy, miałem dwa takie momenty. Jedno to jest przy lustrze na samym początku w tej łazience. Mm -hmm. No i to jest znów raczej celowy wybór, czy to się komuś podoba, czy nie, to, to już jest indywidualna decyzja i później w końcówce, kiedy mamy taką sekwencję z Jamesem, który jest z taką brodą i mhm. on tam sobie już przypomina wszystko i pojawia się... Nad, Mary, nad łóżkiem mery tam nie wchodząc w wielkie spoilery, tam jest bardzo duże słońce, takie natężenie światła dziennego i tam miałem taki moment, że to strasznie sztucznie dla mnie wyglądało, ale całościowo ja Ci powiem tak, że ja rozumiem jeden i drugi zarzut i o tych pustych przestrzeniach i o tym growym filtrze, ale ani jedna, ani druga rzecz mi nie przeszkadzała. Dlatego, że ten growy filtr, on się pojawia tylko, no mówię, ja dosłownie miałem te dwa momenty i to nie jakoś bardzo mi przeszkadzało. Tak naprawdę, no, najbardziej to mi ta sztuczna broda przeszkadzała Jamesa właśnie w końcówce. To, to nigdy nie zrozumiem, <grych> dlaczego jeszcze współcześnie takie rzeczy potrafią tak źle wyglądać na ekranie. Więc to, to, to było akurat bardzo nętnie z, y, zrobione ale wracając na sekundkę jeszcze właśnie do tych lokacji, to ja ci powiem, że znów w kontekście fobuje ja się nad tym zastanawiałem w trakcie seansu, no jak wiesz, próbowałem sobie poukładać o co tu w zasadzie chodzi, no bo mówię, przez to, że ten film jest taki rwany, nie, że on nie ma żadnej tej historii, tak jak tam mieliśmy, że Rose podążała cały czas za córką i, i po prostu działy się rzeczy, ale mniej więcej szliśmy krok po kroku, tylko że to jest, że to jest takie bardzo mocno rwane i my przeskakujemy I jeszcze mówię, żeby spotęgować moje wrażenie, że to jest wariacja na temat Alana Wake'a, to tu mamy radyjko, a tu nagle spotykamy telewizor, w którym coś wyświetlają i tak dalej, i tak dalej, więc ja w którymś momencie to ja przestałem w ogóle tę przestrzeń traktować jak miasto w jedynce i uważam, że znów, to może się nie podobać i ja totalnie rozumiem twoje zarzuty, ale mi nie przeszkadza, dlatego że po prostu to nie jest miasteczko, to jest... To jest ułuda, to jest trochę dymilustra. To, to jest zupełnie inna sytuacja, niż by mieliśmy z nią do czynienia w jedynce, no bo tam jednak mieliśmy w jakiś tam sposób spotworniałą, ale wiesz, zamieszkałą przestrzeń. Nie? Mieliśmy tych sekciarzy, mieliśmy tych jakichś tam ludzi, którzy tam funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy piekło innego rodzaju, no tak, powiedzmy tak. Nie? Tak, dokładnie. No, mieliśmy piekło innego rodzaju, ale, ale powiedziałbym, że takie piekło zamieszkane. Nie? Tutaj mamy, znów, żeby nie wchodzić w jakieś wielkie spoilery, takie bardziej piekło umysłu, i jakąś taką pętlę pofragmentowanych wspomnień, gdzie ani bohater, ani my nie wiemy, co jest prawdą, a co jest łudą. I w takim kontekście te nieco bardziej puste przestrzenie, ten brak tych faktur, ja kupowałem, no bo trochę to dla mnie w tej poetyce sennego koszmaru gra. No, trochę, trochę tak ja przynajmniej często tak sobie kojarzę, wiesz, koszmary. No jak masz koszmar, to, to to nie jest tak, że ci mózg za każdym razem generuje ultrarealistyczne tekstury i świat i wszystko inne, tylko masz jakby ten jakiś, nie wiem, czynnik właśnie grozy, czy, czy smutku, czy czego no, tam. skupia się na elemencie. Tak, mhm. skupiasz się na elemencie i, i to tło nie ma większego znaczenia i w tym kontekście, który tutaj dostajemy, wiesz, ta to ten brak backstory dla postaci, to jak one się pojawiają na chwilę i tak dalej, i tak dalej, to, to dla mnie stworzy pewną spójną całość. No, mówię, ja naprawdę mam dużo większy problem z samą warstwą fabularną i przede wszystkim samym scenariuszem w kontekście dialogowym, bo. Ale dialogi też można tak tłumaczyć, nie? W gruncie rzeczy, że. Wiesz, niby tak. Ale te dialogi momentami dla mnie już przekraczały granice pretensjonalności. No dobra, ale to jeszcze sekundka nie do, dia do dialogów mhm. za momencik. Powiem ci tak, jak o tym mówisz teraz na głos, um, kupuję wizję pustki ogólnie jako takiej, nie, że te sety mogą wyglądać inaczej niż w poprzednim filmie, po prostu ja tego oczekiwałem, no bo to znowu Guns nie? i znowu Silent Hill. Mhm. Więc okej, okay. może to kwestia właśnie mojego nastawienia błędnego, ale nadal bym się czepił tego, że te przestrzenie są podobne do siebie. No tak, tak, to na Jeżeli bohater, nieważne czy w tym świecie, czy w tamtym, czy w rzeczywistości, czy w umyśle, czy w koszmarze, czy w czymś tam, czy w piekle, czy nie, przemierza raz szpital, raz hotel, raz e, nie wiem, klub, raz apartamentowiec, raz coś tam, to moim zdaniem te przestrzenie powinny się jednak odróżniać przynajmniej, jeżeli nie rekwizytami wewnątrz, to jakoś z budową czymś tam, a nie powinno być po prostu opuszczonym korytarzem z randomowego budynku. Więc to rozumiem i też moim zdaniem to by trochę lepiej grało, gdyby te przestrzenie były właśnie nie tylko puste, przez to, że mamy tę całą metaforę, symbolikę, ale też w jakiś taki sposób nie, no, nienaturalne Jakoś tak skonstruowane, nie? żeby można było trochę czuć nie tylko pustkę, ale ich yy, dziwność, nie? że, że yeah, właśnie yeah, yeah. Żeby czy, czy widz mógł już gdzieś tam na wcześniejszym etapie mieć jakiś foreshadowing, że może to wcale nie jest po prostu zwiedzanie powiedzmy apartamentowca, czy coś takiego. Ale mi się wydaje, że tutaj problem nadrzędny, który jest uwypuklony przez to, co, co ty mówisz, czyli że to jest tak bardzo podobne, to jest znów trochę kwestia tej fragmentaryczności tego montażu, bo jednak jak pamiętasz jedynkę, to tam dużo mocniej szliśmy za postacią przez miasteczko. A tutaj my po prostu skaczemy bardziej od lokacji do lokacji, pomijając trochę ten etap chodzenia, przejścia. przejścia. Aha, przejścia. Tak. No i to powoduje, że wiesz... Ja jestem w stanie nawet bronić, że kiedy jesteś w hotelu, szpitalu czy apartamentowcu, to to może wyglądać w sumie plus minus to samo, no bo to są trochę podobne, ja bym powiedział, konstrukcyjnie przestrzenie, nie? Czyli masz korytarz i pokoje po wszystkich stronach korytarza, nie? Więc to jestem w stanie to zaakceptować, przy czym... Absurdnie tego nie będę bronił, no bo tu się z tobą zgadzam, nie? że to by dużo lepiej wyglądało, gdybyśmy my mieli właśnie fragment tego podejścia, nie, nie tylko na zasadzie, że James pojawia się nagle nam pod tym apartamentowcem widzimy go w przeszłości, widzimy go teraz i, i nagle jesteśmy chwilkę na korytarzu, na, ciebie, na klatce schodowej, a później już wchodzimy na korytarz, nie? I, I ze szpitalem, mhm. i z hotelem jest tak samo, nie? Że mamy pokazaną lokację jako całość, żebyśmy mieli kontekst, że jesteśmy właśnie, nie wiem, w szpitalu, czy w hotelu. Ale nawet to przecieganie się przez portfagę, o którym ja to wspomniałem wcześniej, ono też jest tak ucięte, nie? W sensie... tak, tak, tak. tak, mhm. tak. Dlatego właśnie, wiesz, dlatego wydaje mi się, że to powoduje u, u Ciebie pewnie aż tak silne wrażenie. Mówię, ja jestem w stanie to, to kupić, chociaż absolutnie nie będę tego bronił, bo, bo to, no to jest zdecydowanie słabsze, czy wypada zdecydowanie słabiej niż, niż w jedynce na tym poziomie wizualnym, no bo tam dyskutowaliśmy, że no fabuła fabułą, ale no wizualnie ten film, przynajmniej momentami, nadal broni się, się dobrze, nie? bo tam się z kolei samo CGI potworzyło, zestarzało, które tutaj... Ale to dosłownie tam jednej, dwóch scen, tak? Tak, tak, tak. tak, dzieci tak. Spalone, tak, tak a, a tutaj no. akurat mm. wydaje mi się, że samo CGI potworów jest w porządku, nie? Ja tutaj akurat pod o tym kątem nie O potworach to miałem. też może sekundka, to uh -huh. ja tylko dokończę drugą myśl. Ten filtr, tak jak mówisz, w kwestii odrealnienia, rozumiem, że może Gunn z ekipą wpadli na pomysł, że w ten sposób odrealnimy tutaj tę rzeczywistość, ale moim zdaniem to jest absurdalny dalej pomysł, bo można pewnego rodzaju właśnie oniryczność, spotwornienie czy coś pokazać na masę różnych sposobów. Tutaj już sam fakt, że mamy w sumie dwie rzeczywistości nie? i obie w jakiś tam sposób odrealnione są i, i ten świat we mgle i the other side, to moim zdaniem do, do, dokładanie do tego jeszcze mega dziwnego filtra jest totalnie niepotrzebne, i też to, że to jest filtr growy w organizacji gry jest moim zdaniem absurdalne, nie? w sensie no, no, no nie, po prostu nie rozumiem tego i moim zdaniem to wygląda kiepsko i jeszcze ty wspomniałeś o tym efekcie rdzy tego rozkładu zepsucia, mówisz, że tobie to w miarę się podobało, tak? Jest okej, okay. już podobnie w obu filmach. Tak, no ja to akurat tutaj kupuję. No mam wrażenie, że to ma mniej sensu fabularnie w tym filmie, no bo w jedynce to było dużo bardziej uzasadnione przestrzenią, ale okej, okay. Robalki hmm. mi się podobały, bo tam mieliśmy takie bardziej owadzie, a tutaj one są takie... Owadzi ludzkie, i to było dla mnie całkiem fajnie zrobione. Mm -hmm. No to jak ty się rozmijamy. Znaczy, owady, może od razu skończę, mnie się średnio podobały. I to w ogóle jest mega dziwne, bo ja mam trochę taką owadofobię. Jeżeli chodzi o owady, one nie muszą być duże czy niebezpieczne czy coś, ale jeżeli to są jakiekolwiek robaki, które mogłyby mnie obleść, mogłyby wejść na moje ciało, jakoś mnie obkleić czy coś, czyli przede wszystkim chodzi o chmary owadów. Tak? Nie, że tam jeden, jak widzę jednego pająka, no jak jest duży i może mnie czymś tam e, zarazić, zakazić, e, jakiś jad we mnie wstrzyknąć, no to wiadomo, że się nie zbliżę. Tak? Jak nie mam pewności, że jest bezpieczny, to wtedy czuję jakiś tam lęk, ale to jest taki bardziej, taka wola przetrwania. E, ale ogólnie na przykład, nie, wiem, nie boję się pająków, czy coś bardziej się boję, jakiś larw w tego typu rzeczy, takich małych, w dużych ilościach. I tutaj no, one są trochę większe, ale tak jak w tym pierwszym Silent Hillu one na mnie działały, w tym z 2006 roku, tak tutaj tak niekoniecznie. Moim, e, właśnie dla mnie one znowu były trochę przesadzone, takie za bardzo od czapy, nie? A za bardzo mało robacze. Ale to jest subiektywne. Ale powiem ci, że ta za ona w trakcie sensu jakoś mocno nie przeszkadzało, ale ja dosłownie kilka dni później po Silent Killu poszedłem na Iron Lung do kina i to jest film o budżecie 3,5 bańki. A Silent Hill, no też nie ma jakiegoś gigantycznego, ale 23 miliony kosztował. I jeżeli chodzi o kwestię rozkładu przestrzeni, No właśnie... to już wiesz, jak na horror, to już jest ciężki pieniądz, powiedziałbym. No... No w sumie, ale właśnie rozkład przestrzeni, rdza na metalu, metal, który z którego się sączy jakaś ciecz. W ogóle różnego rodzaju ciecze, krew, grzyby. W filmie Fischbacha w Iron Long, to wygląda o niebo lepiej. I to naprawdę, to jest dzień do nocy. I dlatego, tak jak po samym sensie powrotu do Silent Hill, no stwierdziłem, no nic mi to nie urwało, ale mi się nawet bardziej podobała ta gdzawa wersja świata niż tam glista, bo tam glista jest wygenerowana i moim zdaniem nie ma w ogóle duszy. Tak właśnie potem zobaczyłem film Fishbacha i stwierdziłem, no nie, to można było zrobić 100 razy lepiej, nie? No i też właśnie względem 2006 roku ja mam wrażenie, że jest delikatny regres, że to nie wygląda lepiej, nie? A technologia poszła przecież o niebo do przodu, więc trochę nie czaję. Czemu to nie urywanie, nie? Czemu to nie sprawia, że sobie myślisz, wow, jak pięknie to transformowało, zmutowało. No ale to z, jak idziemy przez te kwestie technologiczne to, to ja bym przeszedł jeszcze do samych potworów, bo trochę mhm. zaczęliśmy o tym. Ja mam wrażenie, że akurat potwory wyglądają e, ogólnie lepiej i mm, no widać, że tutaj akurat jest na plus powiedziałbym technologicznie poza i to jest dla mnie akurat trochę zastanawiające, czemu to wypada słabiej, poza sekwencją z pielęgniarkami. Tu mam akurat poczucie, że ta sekwencja z pielęgniarkami w jedynce na mnie osobiście robiła większe wrażenie. Te pielęgniarki tutaj, one wyglądały mi bardziej właśnie tak sztucznie, nie? Że, że miałem poczucie, że to jest... Jak z fanowskiego filmu trochę, nie? Tak, tak, tak, tak. I, i to jest... To że jest... vibe jest, ale coś nie gra, nie? Że to... Tak, tak. I to jest no. dla mnie dziwne, bo na przykład, wiesz, te sceny na początku, kiedy mamy te dziwne potwory na ulicy, one wyglądają bardzo fajnie. Piramid do głowy... Bez ramion, tak? Bez ramion, tak, tak. tak, ramion. tak, tak. I, i, I to, jak one strzelają tymi cieczami, to, to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Pirami do głowy też jest w porządku. Te właśnie te owady, ja je kupowałem, one były dla mnie totalnie dziwaczne, i one nawet nie miały być jakieś nie wiem straszne czy obleśne, tylko one miały być takie dziwaczne, przynajmniej w, mojej od, w moim odczuciu, i, i to mi wyglądało spoko. I naprawdę pod kątem potworów, też nawet przechodząc tam, wiesz, już do samej końcówki, kiedy mamy odtworzenie też jednego z ikonicznych, jak później poczytałem, potworów z growej dwójki, który jest tutaj dziwaczny. To wygląda w porządku i całościowo mówię, to było dla mnie zrobione ok. Ale te pielęgniarki mnie bardzo mocno wybijają. To jest, to jest coś, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo mówię, no jeżeli tak fajnie zrobili to 20 lat temu ponad, no to totalnie nie rozumiem, dlaczego teraz to właśnie wygląda trochę jak w fanfilmie. Ja nie wiem, czy nie chodziło troszkę o to, że chcieli je zrobić inaczej, żeby, bo oni tutaj może, no. wszystko nie wiem, zdekonstruowali i tak trochę przetworzyli, no bo przecież nie mamy piramidogłowego, tylko mamy Red Pyramida, tak? To jest inna postać, jest, ma trochę inaczej ten hełm skonstruowany, bliżej gier komputerowych, więc w sumie pod tym kątem może i lepiej. Ale ja ci powiem, że potwory na mnie też wrażenie jakiegoś wielkiego nie zrobiły. Ale to nawet, jakby to ująć, czy? Znaczy, w ogóle na etapie gdzieś tam zapowiedzi nie? i tam różnych wywiadów i tak dalej, no to tam Gans wspominał, że w potwory w tym filmie wcielają się ponownie, tak jak w tym poprzednim, akrobaci, tancerze, gimnastycy, stawiamy na efekty praktyczne i tak dalej. No to ja byłem radowany, bo wspominaliśmy o tym w tym naszym poprzednim nagraniu. Że tam na przykład Michael Kota grał tego potwora bez stawów i kości, który się tak właśnie dziwnie poruszał. Roberto Campanella grał m.in. piramidogłowego, do głowego, zrobili mu ten miecz z pijanki, który mimo, że był z pijanki, był lekki, no to wydawał się ważyć tonę i naprawdę rozcinać metal i tam to wszystko grało bardzo dobrze. Scenę z pielęgniarkami dla mnie była w porządku, to by się bardzo podobała tak sobie pomyślałem, no to super, tak? no to przynajmniej ten aspekt na pewno dowiezie, a potem nagle w jakiejś innej rozmowie wspomnieli, że w sumie to czasami ci akrobaci, tancerze to służyli bardziej jako punkt odniesienia, tak czyli że tam ich skanowali czy coś, a niekoniecznie występowali tak sobie pomyślałem no to hello, no to czu one, nie? no to jak mówisz, że zatrudniasz tancerzy do roli potworów, no to, to nie chodzi o to, że ich skanujesz, tylko że oni grają te potwory. No i tutaj ostatecznie, jak mamy na początku te potwory w tle, to one są raczej wygenerowane. Te, które widzimy z bliska, to są aktorzy. Tam na pewno jest Giulia Pelagatti, która wciela się tutaj w kilka różnych monstrów, bo i w tego pająkowatego, i tego bez ramion i pielęgniarkę i tak dalej. No i super, tylko przez to, że to jest na tych tłach, które są nienaturalne, to mi się to gryzło, bo jak ty, ty, ty mówisz, że właśnie fajnie się porusza, że ten efekt plucia jest w porządku, to ja miałem wrażenie, że widzę coś wklejonego na ekran i przez to, nawet jeżeli to jest aktorka, która rzeczywiście fajnie się porusza, nienaturalnie, potwornie, to mnie to nie przeraża. Bo ja w tym momencie nie wiem, czy to tło jest wklejone, czy to ta aktorka jest wklejona, czy o co chodzi. Ten mhm. efekt sztuczności nadal fałszu mi autentycznie psuł w ogóle frajdę z tych scen. Um, do głowy y, też ma ten growy filtr na sobie. Właśnie w tym momencie, gdy on y, sięga ręką przez te kraty, no to y, w pierwszym filmie mieliśmy taki moment, gdzie on tym swoim mieczem przebija się przez takie wrota, no i ten miecz prawie, że dosięga bohaterów w tej scenie. I tam to ja robiłem pod siebie w tym momencie. Nie jak krzyczałem do ekranu, że tam skryj się, odsuń się, o Boże, nie? Mega to emocje we mnie wzbudzało, a tutaj, no, sięga łapą, może niby dziabnąć bohatera, ale przez ten growy filtr, to, to ja znowu, równie dobrze mogliby to totalne całe w CGI zrobić. Moim zdaniem to, ten efekt tego dziwnego rozmycia tak psuje, tę sekwencję. I potem jeszcze jedną, yy, że, że, że ja nie doceniam tutaj, że mamy aktora. mamy aktora. Yy, Campanella tutaj był na planie jako tam asystent doradczy, techniczny, coś takiego. W piramidogłowego, Głowego, znaczy w Red Piramida wciela się Robert Strange. No ale ja nie mogę się na temat jego gry za bardzo wypowiedzieć, no bo w kilku scenach z nim to ja widzę coś dziwnego przez ten efekt, nie? że dla mnie to równie dobrze mógł być model 3D i, i, i tyle. I nie jestem w stanie docenić. Jest jeden, mo, jedna scena z nim taka w miarę w porządku, spoko, do aktora nic nie mam, tylko do tego efektu znowu, nie? do tych decyzji artystycznych, y, wizualnych, technicznych. No ale to, y, bo tu już ni, nic nie dopowiem, y, to bym przeszedł właśnie do tego, co mi osobiście najbardziej wykłada ten film, czyli dialogi, czyli prowadzenie tej opowieści, i ta mnogość postaci, która do niczego nie prowadzi. I nie wiem, ile tutaj powiedzieć w strefie bez spoilerów, więc tak postaram się na okrętkę, żebyśmy może weszli na chwilę jeszcze w spoilery. I tam powiem więcej. To, było dla mnie naj... to, to była dla mnie zdecydowanie najgorsza rzecz. No Poziom pretensjonalności i takiej pseudo-dwuznaczności tych dialogów był dla mnie porażający w wielu momentach, że te postaci... <śmiech> ale tak... ty jeszcze powiedz, czy mhm. masz na myśli konkretne sekwencje, czy od początku do końca? Wiesz, to plus, minus od początku do końca, bo to jest tak, że to, to trochę falowało, były lepsze momenty, były gorsze, ale po prostu no niektóre te dialogi, szczególnie właśnie z tymi postaciami w miasteczku, kiedy nagle się pojawia, nie wiem, czy to Angela, czy ta Laura, czy właśnie Eddie, to, to, to są postaci, które pojawiają się na na chwilę, coś tam mówią enigmatyczne jakieś po prostu pierdololo i znikają masakra to była dla mnie i to jest dla mnie tym większa masakra, że ja ci powiem, że ja bym chyba wolał, żeby większości tych postaci w ogóle tu nie było bo yy, o samym twiście to sobie jeszcze tam powiemy w końcówce, ale ja tego twistu nie kupuję, znaczy w tym sensie, że okej, okay, rozumiem co Gans tutaj i spółka zrobili, można to jakoś tam skleić, przy czym no to jest dla mnie sklejone na ślinę, ale to jest dla mnie niepotrzebne, bo ja tego w tym filmie nie widzę, mało tego, nie widzę uzasadnienia dla tego, dla czego t taki twist, a nie inny mamy, jak to się niby ma w ogóle do tego twistu wszystko, co widzieliśmy wcześniej, no to jest dla mnie najgorsza rzecz, a, a mówię to o tyle, że ja ci powiem, że gdyby odrzeć ten film z tych wszystkich postaci, które ja rozumiem, że pewnie y, oni chcieli wrzucić, no bo to, co powiedziałeś na początku, no one są przeniesione teoretycznie jeden do jednego z gry, więc pewnie chcieli to zachować, ale ja bym wolał, żeby ten świat był pozbawiony tych NPC-ów, i żeby się skupił tylko i wyłącznie na podróży naszego bohatera ku i ku odtworzeniu jakby tych wszystkich wspomnień, niższe dostajemy małą grupkę NPCów, którzy są dla mnie po prostu totalnie bez sensu jakby w kontekście całej tej fabuły, nic nie wnoszą, a, a w zasadzie to mówię mi tylko psuli film. Mm -hmm. Ja się śmiałem teraz, gdy o tym mówisz, no bo całkowicie to rozumiem, ale też... Y jak gdyby, no bo gra też odsłaniała elementy fabuły bardzo stopniowo, nie? I pewna nienaturalność dialogów, zresztą w ogóle w grach komputerowych, nie? To też jest normalne, że podchodzisz do jakiejś tak, postaci, jasne. ona ci coś rzuca na temat świata przedstawionego, i no, w domyśle, twoja, twój awatar wie coś tam więcej, albo właśnie wie coś więcej i w związku z tym mu to nie przeszkadza, albo jeżeli jest nową postacią w tym świecie przedstawioną, albo nie miał amnezję, coś tam, pitu-pitu, no to on dopytuje, nie? I w ten sposób, jak gdyby ten świat jest klarowany także graczowi. Tutaj początkowo mi to jakoś mocno nie przeszkadzało, bo zakładałem, że to są te urywki informacji, które potem wskoczą na swoje miejsca. To są takie puzelki, które w końcu ułożą jednak pełen obraz, tylko zastanawiałem się właśnie w którym kierunku pójdziemy, no bo tak widziałem, że Gans stara się tutaj kreować trochę inną intrygę. Te postacie odziera z, tych, z tego ich pierwotnego lore ale no właśnie okazało się, że to nie prowadzi, że <laughs> to prowadzi do donikąd w pewnym sensie, tak jak zauważyłeś. Eddie jest totalnie po prostu doklejony nie wiadomo po co i totalnie moim zdaniem jakby wyleciał, niczego byśmy nie stracili, wzyskalibyśmy kilka minut, które można by może wykorzystać na jakiś inny ciekawszy wątek. Zaś nasze bohaterki tutaj kobiece, one... Znowu, to jest podprowadzone do tego twistu. Ja go jakoś tam kupuję, ale to rzeczywiście nie jest tak, że mamy foreshadowing, nie? że to jest jakoś czytelne, widoczne, to rzeczywiście prowadzi do tego. Moim zdaniem to jest po prostu pomysł na to, jak, jak szybko urwać te wątki, ale tak, żeby to nie było urwanie przez to, że, postaci, że scenariusz zapomniał o tych postaciach, nie, albo że zostały po prostu zmiedzione z planszy i tyle. Że to jest taki wytrych bardziej scenariuszowy, a żeby móc powiedzieć, no przecież wszystko domknęliśmy, nie? Ale to, to ja ci powiem, ale to wejdziemy w, jeszcze w, może w krótką dyskusję w strefie spoilerowej, bo ja naprawdę nie miałbym problemu z tym, gdyby to było właśnie takie domknięcie, jak ty mówisz i, i nie wiem, że nie, że nie ma foreshadowingu, to, to by było dla mnie ok. tylko po prostu dla mnie nie ma to sensu. No, ja, ja nie kupuję tego twistu. No, ty mówisz, że akurat to kupujesz. No nie ma. No. Ja, ja, ci, ja ci wyjaśnię jakby, dlaczego ja go mhm. totalnie nie kupuję w żołnierskich słowach, ale to mówię, jak wejdziemy w spoilery. Dobra, ale to jesteśmy przy tych bohaterach, to ogólnie o aktorstwie można po, coś, myślę, powiedzieć. No, jak oceniasz na przykład naszego Jamesa? To jest Jeremy, nie wiem, Irvine? Znaczy, wiesz to ja... Tak naprawdę to tylko kojarzyłem tę aktorkę, która się wciela tutaj w kilka e, ról, czyli Hannah Emily Anderson, bo ona między innymi chyba w Jigsole grała, więc ją jakoś tam kojarzyłem. Aktorstwo generalnie nie porywa, tak bym powiedział w skrócie. I mam wrażenie, że Anderson... No stara się jak może, no bo ona tutaj ma w sumie bardzo dużo czasu antenowego przez to, że właśnie wciela się w różne role, ale jakoś nie przekonywała mnie bardzo w zasadzie w żadnej wersji, a James jest w porządku. Ale, ale też mnie jakoś nie porywał. No i, i ja naprawdę nie rozumiem decyzji czasem takich stricte wizualnych, no bo jak ja go widziałem w tej po prostu brodzie szypra z XVII wieku doklejonej po prostu z, ze skórki, z jakiegoś tam sztura czy innej myszy, to po prostu trochę się za głowę łapałem i, i, i to mi bardziej przeszkadzało. No to, to, to nie było jako jakieś aktorstwo takie, wiesz, które mi to totalnie wykładało, ale też mam wrażenie, że no oni średnio sobie ogólnie wszyscy poradzili, ale to też może być trochę wina niestety Gansa i tego scenariusza, no, no bo znów mhm. będę wracał do tego, że wiesz, jeżeli mamy tak pretensjonalne i rwane dialogi, jeżeli mamy właśnie tak rwany montaż i, i takie przeskoki w całej tej historii, no to to trochę ciężko było wydaje mi się wykreować jakieś takie bardzo wiarygodne postacie, którym my byśmy, nie wiem, kibicowali. Ale dziwo, Eddie przez moment jest taki żywy, nie? W tym świecie. On tak, przez moment tak, to, tak. bo się... Ostatecznie też tak średnio. Ale przez moment się wydaje taką postacią, która tam jest, żyje i coś odczuwa, nie? Nie jest robotem, androidem, drewnem. Nie gra w gotika, tylko gra <grym> swoją postać. To jest Pierce Egan. I on rzeczywiście tam przez moment gry, ale reszta właśnie, ja mam wrażenie, że to nie jest problem z aktorami, tylko z prowadzeniem tych aktorów. Uh -huh. Że oni, żeby to pasowało znowu do fabuły, no to mieli być tacy trochę no, drewniani, growi, jak NPC i to poszło po prostu trochę za daleko. Ja też właśnie nie rozumiem tych decyzji wizualnych. Ty tej brody się uczepiłeś. Ja mam ogromny problem z tą peruką Marii i w ogóle z designem no, to, to też no. Marii. Ona w grze, tam też była Postać podobna i nawet trochę tam cech wspólnych miała. I ona miała być trochę bardziej wyzywająca. I ona miała taki strój, który też yy, no, rzucał się w oczy, ale w, yy, tutaj to wygląda jak słaby cosplay. To Peguka, po znaczy, prostu. nie, no, tutaj to ona wygląda po prostu jak. Pani Lekkich Obyczajów rodem z lat dziewięćdziesiątych. Z jakiegoś filmu jakby się urwała sensacyjnego. No to tak, tak portretowali. Ale dodatkowo te włosy ma jakby, jakby była w adaptacji mangi, nie? Jakby to było manga live action po prostu robiono, czy anime live action. Ona wygląda jak Boże, Lisa z, Lisa z Death Note'a czy coś, tak? I no, mega dziwnie to wygląda. Ale Laura, tak? Ta młodziutka bohaterka, w nią się wciela Evie Templeton. No, też, też, no. To, to takie, nie wiem, zakola, czy coś pod oczami. W ogóle to, to jak ona ma być taka, jak, jak, nie wiem, jak pobita, zagłodzona, anemiczna. Też wygląda mega dziwnie. To wszystko jest takie przegięte, nie? Ale tak... Znowu, niby to jest jakaś wizja, nie w sensie można to tak kupować, ale mega dziwne, w sensie no jak robili jakiś, jakąś burzę mózgów nad tym wszystkim nie? i mieli jakieś przykładowe ilustracje, wyobrażenia, jak ten makijaż, y te stroje, czy coś mają wyglądać, to ja nie wierzę, że tam nikt nie powiedział, ej, może jednak nie. <grytanie> w sensie, to chyba nie jest dobry pomysł. tak? To wygląda dziwnie, sztucznie. Coś tam i to przy każdej postaci w sumie można coś takiego stwierdzić. Nie? I Laura, i Maria. Angela w sumie najmniej. tak? Zresztą Angela ma być trochę taka apatyczna. I to u niej to jakoś ma więcej sensu Mam wrażenie, ale ogólnie średnio to wygląda. I, i, I z Sunderlandem mam też taki problem, że znowu to można tłumaczyć fabułą, ale on nie reaguje na wydarzenia wokół niego. Uh -huh. On właśnie widzi potwory i praktycznie tego nie komentuje, nie? czy czasem schowa, czy coś, co jest wzięte z gry, także po prostu mamy przeniesione sekwencje, ale tak poza tym on nie komentuje wydarzeń wokół siebie, on nie reaguje w żaden sposób, nawet nie, że racjonalnie, tylko w ogóle nie reaguje, tak że on coś widzi i się na to patrzy i tyle, albo powie Ło, a, i to jest mega dziwne. Nawet jeżeli to tłumaczę tą fabułą, to mi się to gryzie, nie? To, to jest dla mnie nienaturalne i nieważne, czy to będziemy interpretować jako że część tych rzeczy to jest sen, wizja, koszmar, piekło, czyściec, nieważne, tak? W żadnej z tych wersji mi się to nie klei. No ale to też jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania i do sekcji spoilerowej, to to co można wyróżnić w kontekście technikaliów, no to jest muzyka i udźwiękowienie. No bo z jednej strony mm -hmm. Akira Jamaoka znowu powraca jako twórca ścieżki dźwiękowej i ona jest bardzo w porządku i klimatyczna i, i jakoś tam robi robotę. Ale, ale też... bardzo zyskuje w finale mam wrażenie, bo jednak przez większość filmu mm -hmm. jak, mam, tak jakby znowu, jakby bali się, tak jak w jedynce wrzucali te fajne motywy, tak czasem trochę randomowo na chwilę, co było może trochę przesadzone, tak tutaj mam wrażenie, że one jest trzymana bardzo na uwięzi i dopiero właśnie w tych ostatnich scenach sobie pozwalają na to, żeby było jej więcej, żeby były i te znane kawałki, i nowe, i tak to się jakoś tak, fajnie Tak, miesza. tak, tak, no, wiesz, pytanie, czy to nie jest kwestia też budżetowa, mówiąc zupełnie brutalnie i otwarcie, no bo jednak, wiesz, gdyby mieli tej muzyki więcej z wsadzić, to pewnie to by się przekładało na konkretną kasę, ale udźwiękowienie mi się podobało, wiesz, mhm. ten motyw radia mam wrażenie, że jest trochę niewykorzystany, czy ten motyw tego, tych tych syren, tego wszystkiego, ale y, każdorazowo, kiedy to się pojawia, y, bardzo mi się to podobało I, i to naprawdę w kinie robiło fajną robotę i y, y, y, y, to, to bym chciał akurat na plus wyróżnić, bo, bo to było bardzo w porządku. Mm -hmm, I tutaj... Y też ja czasem mówię, nie? że z punktu widzenia podcastera tam są fajne remiksy, atmosfer czy czegoś tutaj jakoś mega się tym nie bawią, ale jest to taka rzemieślnicza robota, że też niczego mi nie brakowało jak są jakieś odgłosy, bohater coś robi tak, czy coś się dzieje w scenie, to, to gra fajnie i to w kinie rzeczywiście brzmiało nieźle no dobrze, no to chyba zmierzamy do finału, tak? Powiedziałeś, że Twist do ciebie nie przemawia, a jak przemawia do ciebie ostatnia scena bez Jest to Jest w porządku. To jest trochę to co ja powiedziałem, że ja bym wolał, żeby tych NPC-ów się wręcz pozbyć i trochę się skupić na tej relacji James Mary. To było ok. to nie jest jakieś odkrywcze, no, umówmy się, że to jest taki motyw, po pierwsze, mocno wykorzystywany w kinie grozy, w horrorze, z jednej strony, z drugiej strony, no, ja nie do końca jestem fanem, wiesz, takich rozwiązań, ale kupuję to, że można to, nie wiem, czytać może w różny sposób jakoś tam trochę bardziej pozytywnie albo bardziej negatywnie, co w kontekście wiesz, mnogości zakończeń gry lubię taką pewną, czy, czy szanuję, że to jest w taki nieoczywisty sposób, ale nie tak zupełnie po taniości zrobione, ale to nie jest też coś, co mnie jakoś rzuciło na kolana. Jest ok, ale no Okej. Okay. Mhm. No to ja ci powiem, że mi to, znowu, ja rozumiem, że to jest kontrowersyjne, może się nie podobać, ale mi to trochę ten film ratowało. Cała ta absolutnie ostatnia sekwencja, ten rodzaj epilogu, który dostajemy, moim zdaniem, on jest i wizualnie fajnie zrobiony i no stanowi oczywiście ramę narracyjną, klamrę do otwarcia. No i właśnie ta pewna niejednoznaczność interpretacyjna to mi się bardzo podoba. No i tam właśnie wjeżdża ta muzyka na pełnej, klimacik no i, i wszystko to, co mi się nie podobało w tym świecie mgły, czy The Other side, no to tego, tego tutaj nie ma nie ma dziwnych filtrów, też jest to w porządku. No, no ale ogólnie, takie. Ja, ja ci powiem, że ja całościowo jestem mimo wszystko rozczarowany. To nie jest tak zły film, jak internety by chciały, bo ja mam wrażenie, że my żyjemy po prostu już w tej chwili, jeżeli chodzi o cenę dzieł popkultury tylko na dwóch biegunach, czyli albo coś jest wybitne, albo coś jest z gatunku głównym na kiu nie tykać. Ten film nie jest tak zły, jak chce internet, ale to nie oznacza, że on jest dobry. To jest, powiedziałbym, średniak, ale taki raczej z tej niższej półki, mimo wszystko, całościowo dla mnie. Tu jest zbyt wiele problemów technicznych, scenariuszowych, reżyserskich, bardzo średnie aktorstwo, sporo różnego rodzaju dziwnych decyzji. I ja się też zgadzam z tym, co mówisz, że ten finał trochę ratuje ten film, ale no mówię, ja jednak nie mogę mu wybaczyć tego, że nawet właśnie w szczególności z perspektywy tego finału, ja widzę, że gdyby, wiesz, inaczej podejść trochę do tych technikaliów, gdyby ten scenariusz przepisać, gdyby wyrzucić właśnie pewne nawiązania do gier, które są pustymi nawiązaniami, suma summarum, mhm. Gdyby po prostu postawić na taką adaptację, nie wiem, trochę odważniejszą w podejściu do materiału źródłowego, co i tak zrobiono i, i tak gracze są wściekli na, na decyzję, więc i tak można to było <śmiech> zrobić totalnie, to wydaje mi się, że mielibyśmy do czynienia z lepszym filmem, a tak to jest całościowo dzieło rozczarowujące i to rozczarowujące myślę, że wszystkich, bo graczy na pewno rozczaruje, no bo, bo, bo mówię, zbyt dużo odstępstw i niezrozumiałych decyzji, fanów grozy, m, takich jak ja, którzy... Znaczy, no bo to nie właśnie, to jest wierne, ale w taki płytki sposób, tak, nie? Tak. Że nie ma tej całej głębi... A, to może jeszcze... Yy, chociaż tu bardziej do spojrowej pasuje, ale tu jest taka scena... Właśnie, gdy jedna postać przykłada rękę do podłogi, bodajże, i tam pojawia się ta przemiana, nie? Przestrzeni, to spotwornienie przestrzeni. I to jest, myślę, że na papierze, to jest świetna scena, genialna. Nie? I ona bardzo pasuje do fabułu. Ona jest foreshadowingiem. I jak gdyby po sensie ja to widzę, i w trakcie sensu, no jak gdyby gdzieś tam, że widząc tę wierność, tak, no to spodziewałem się takiego, a nie innego ostatniego aktu, gdzieś tam też sobie pomyślałem, że to jest fajne, ale mam wrażenie, że to nie wybrzmiewa, nie? że te, te elementy nawet, które miały właśnie potencjał na bycie takim epic moment, nie czymś, co człowiek zapamięta sobie myślę, wow, to było super, to, że one nie wybrzmiały, no bo cała ta fabuła, wszystko, co wzięto z gry, jest na takim jakimś, niby wierne, niby dużo tego jest, ale jest płytkie. Właśnie. Tak, na jałowym biegu. nie, Ja dlatego powiedziałem, no. że to ani nie zadowoli fanów gry, ani nie zadowoli też, wydaje mi się, fanów horroru, no bo mówię, ja... Bo to będzie niejasne. Tak, nie? Ci bo... ludzie nie będą wiedzieć w ogóle, o co biega właśnie... Dokładnie tak, dokładnie no. tak. nie że to, to wydaje mi się, że dla fanów takich jak ja, którzy gry nie znają, no to po prostu tu jest zbyt wiele luźnych nitek, nieczytelnych y, motywów, albo niepotrzebnych motywów, więc no mówię, no dla mnie to jest y, średniak, ale naprawdę dosyć takich jednak niskich lotów, także rozczarowanko. Mhm. Znaczy ja myślę, że gdyby te wizualnie mnie aż tak nie wybijały, y, bo to mi autentycznie psuło wiele momentów, y, to ja bym mógł powiedzieć, że to jest właśnie, nie wiem, jakieś takie 6 na 10, nie? Takie no można obejrzeć, i, I tyle, i zapomnieć. Ale przez to, że dodatkowo imersję mi to psuło i tak dalej, no to jestem bliższy teraz jakiegoś, nie wiem, 4 na 10. Mm -hmm. No to, to ja nie lubię tej skali y, y, cyferkowej, ale no to jest y, myślę rejon mojej oceny. Takie 4 na 10 to, to, to jest uczciwe. Tak, rozwijając chodzi mi o to, że to, to jest średnia, który mnie nie boli, jakoś szczególnie mocno, bo mimo, że ja tutaj narzekam na różne rzeczy, to nie jest tak, że wiecie, tam w kinie, o boże, nie wiem, gestykulowałem nie tam komentowałem, czy coś takiego. No nie, no oglądałem film, ale jednocześnie to jest też taki średnia, którego też nie, nie polecę do Kotleta, no bo tak trochę... Bo no, co, nie? Szkoda czasu, nie? No, dokładnie. Bo on nie jest właśnie tak zły, żeby go jakoś obśmiać, czy coś tam czy żeby... Właśnie mówisz o tej polaryzacji. No to jest ad absurdum przy akurat tym tytule. Nie? Że tam ty kilka kanałów takich sensownych, które śledzę, raczej właśnie też oceniało to na, na poziomie 3, 4, 5 na 10. Czyli tak myślę całkiem sprawiedliwie, ale była masa tych takich recenzji ekstremalnych. nie Ludzie chyba załapali, że to jest temat teraz, żeby zrobić na tym zasięgi. No i tam po prostu mieszali ten film z fekaliami i po prostu jakieś takie tezy też... Skrajne rzucali, to nie byli gracze na przykład zawiedzeni spłyceniem tej historii, czy tam, nie wiem, może z ich perspektywy błędną interpretacją. Gansa, bo takie jakieś tam dwa filmiki sobie też obejrzałem, ale to one były rzeczywiście krytyczne, ale nie, nie złośliwe, czy coś takiego, nie? ale masa jakiegoś takiego dziwnego kontenu w ogóle wyskakuje teraz w powiadomieniach w tych polecanych na YouTube. Nie? I tam czasami się przeklikam przez to szybko, ale widzę, że to są jakieś bzdury. Nie? To jest tak jakby chat GPT, wygeneruj mi negatywną recenzję tutaj, bo ja chcę nagrać filmik teraz nagle. Czy coś, no w dziwnych czasach żyjemy, jeżeli chodzi o taką recepcję popkultury. No ale dobra. No to wyczerpaliśmy, myślę, temat w strefie bezspoilerowej i przechodzimy, myślę, na bardzo krótką strefę spoilerową, więc jeżeli filmu nie widzieliście, a chcecie mimo wszystko sami się przekonać, czym powrót do Silent Hill Gunsa jest, no to dziękujemy Wam za uwagę, a całą resztę zapraszamy jeszcze na króciutką sekcyjkę. Do usłyszenia za moment. Hej! Uwaga! Spoiler! Witamy ponownie w strefie spoilerowej. Cześć Jerry. Wybacz za tego Jerry'a. <śmiech> ale pomyślałem sobie Maria Mary, nie ja, <śmiech> Żeby to wykorzystam. Widzę, że idziesz od razu do, do tego, co chciałem najbardziej skrytykować. <śmiech> tak, bo, dokładnie. Bo ci powiem, że to jest, to jest coś, co mnie najbardziej wkurzyło w tym filmie. W tym sensie, że kiedy nagle się okazuje... Kie, że James staje tam przed tym nagrobkiem i my widzimy na tym nagrobku, że wszystkie te postaci, co jeszcze nam postać mówi, jakbyśmy nie zrozumieli, że po prostu są teoretycznie y, różnymi takimi fragmentami osobowości Mary, to mi ręce opadły. Naprawdę. Dlaczego? Dla mnie to, to, to z niczego nie wynika. I, I ja po prostu tego nie rozumiem, naprawdę. To jest, to jest totalnie bezsensowny zabieg, bo ja bym był w stanie to zrozumieć, gdybyśmy mieli tylko ten dualizm Mary i Maria, nie? Na zasadzie też takiego klasycznego podziału, nie? Że jedna bardziej niewinna, cnotliwa, jakaś tam bogobojna i tak dalej, a druga właśnie ta bardziej wyzywająca, otwarta, nie wiem, też seksualnie cokolwiek, nie? ale to nie działa, nie? w tym sensie, że niby ten dualizm jest, ale do tego mamy tę Angelę, która jest jakimś takim dziwnym duchem i ja nie wiem, jaką, jakim fragmentem, jeżeli chodzi o Mary, po prostu ona by miała być, czy co ona by miała reprezentować i Laura to już w ogóle jest dla mnie jakiś totalny bezsens. Nie? No, chodzi z tym jakimś niemowlakiem, czy, czy co to tam jest... I, I co ona reprezentuje? Nie wiem, ja tego totalnie nie kupuję i nie kupuję tego i na tym poziomie, że wiesz, że nam to wmawiają, że to tak ma być, ale też nie kupuję w kontekście całej tej intrygi, no bo kiedy my się dowiadujemy, że Mary jest córką jakiegoś tam sekciarza, który ją podtruwał i, i w zasadzie ona była taką quasi ofiarą dla członków sekty, no okej, okay, to by było dla mnie jakimś pomysłem, no ale jak się to ma do tych, wiesz, do tego podziału na, na te różne postaci, no to jest dla mnie totalnie bez sensu. Mm -hmm. Znaczy powiem ci, że ja to kupiłem tak na zasadzie takiego totalnego skrótu, nie? Że po prostu w ten sposób domykamy wątek tych trzech różnych postaci. No to oczywiście tylko jak zaczniesz to. No tak, ale jak zaczniesz to rozkładać na czynniki pierwsze, to nie ma sensu. Ja bym tutaj powiedział, że jeszcze Angele można pod to podpiąć. I wtedy masz Angelę jako tę ofiarę sekty wepchniętą w kult, e, właśnie taką zniszczoną, anemiczną i tak dalej. No i masz Marię, która jest tą taką wymarzoną laską Jamesa. I właśnie one, jako taka dychotomia, nie tych, powiedzmy, dwóch... Nawet nie tyle części osobowości Mary, a bardziej um, takie wyekstraktowane rzeczy, które na przykład Jamesa pociągają i odpychają. Nie? Mm -hmm. Wtedy myślę, żeby to miało sens, ale to, to by trzeba wyrzucić laurę. Bo to rzucenie tutaj laury... Kim ma być laura? W sensie w ogóle... I, i, no, no ja, ja tego nie rozumiem. I ona też w tym filmie tak naprawdę tak mało rzeczy... Robi, mówi, wyjaśnia i tak dalej, że dorzucenie jej do tego wszystkiego jest totalnie bez sensu. Jakby wyciąć. Zresztą Laura była powiązana z Edim w grze. Więc jakby wyciąć obie te postacie, no to myślę, że wtedy coś takiego, że James po prostu spotyka w, w tej swojej spotworniałej wizji, w tym takim w tej konfrontacji z przeszłością, z tym poczuciem winy, właśnie tę tę część Mary, której nie pożądał, nie chciał, chciał się jej może pozbyć czy coś takiego, chciał od niej odejść i tę część Mary, którą, która go pociągała, którą chciał w niej widzieć czy coś takiego, to bym jeszcze kupił, nie? I to myślę, że można by bardzo łatwo to tutaj wpisać, nie? Mhm. To, to nie trzeba by tego filmu pisać od nowa, tylko dosłownie trochę zmienić pojedyncze interakcje, właśnie te dialogi minimalnie tam zmodyfikować i tyle, ale no... No, Zgadzam się, też, tego tutaj nie ma. Wiesz, to, to, to jest um, krótko też, żeby się w to nie wchodzić, bo nie ma co się nad tym pastwić. No, moim zdaniem to by po prostu wymagało podbudowy. To, to samo w sobie to nie jest złym pomysłem i tak jak mówisz, ja totalnie widzę wlotkę laury, razem z Edim. Mamy, nie wiem, z 10 minut czasu antenowego na rozwój Angeli i rozwój Marii i dostają one jakieś backstory i okej, okay, bo na przykład Angela to, to jest dla mnie, Angela i Laura i Edi to są dla mnie postaci, które ja nie rozumiem, jaką one rolę pełnią. A cały ten kult i w ogóle i Crane, Joshua bodajże? Ten tata Crane powiedzmy? to, to jest tanie, ale to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że ja byłem w stanie to kupić. I gdyby się skoncentrowali tylko na tym, no to jest takie bardzo cheesy. Nie wiem, to słowa słowami polskiego ładnego brakuje jakiegoś. Takie, takie wali taką trochę taniochą, taką beklasowością, ale wiesz, taką opowiastką grozy z lat 50. po prostu. Dziwna sekta i, i tyle. Ale to, jak mówię, to jest ogólnie dziwne trochę i nie spodziewałem się czegoś takiego, ale byłem w, jest to, w stanie to zaakceptować nie? i mam wrażenie, że znów, gdyby to lepiej rozpisać jeszcze, nie gdyby to nie było tak, że... Już przy w zasadzie pierwszym spotkaniu tam Mary rzuca Jamesowi, że nie wiesz wszystkiego i gdy poznasz prawdę o mnie, to w ogóle y, już nigdy mnie nie pokochasz i tak dalej i wiesz, drama jak z Halmarku. Turecka telenowela, nie? No, no, to, to wiesz, to gdyby to lżej napisać, ale lżej w tym sensie, że gdyby to miało więcej powietrza, gdyby to nie było pisane tymi właśnie rwanymi dialogami budującymi napięcie, którego nie ma, ale znowu, to... Ale nie masz właśnie wrażenia, że to jest za bardzo wprost, że to jest po prostu tak podane na... Ta... Bo ja w ogóle o tym zapomniałem po seansie. Ja to wyparłem przez moment z głowy. Skupiłem się bardziej na tym no, psychologicznym, wewnętrznym piekle, czy jak to nam ująć inaczej. I ten Joshua w środku mi tam średnio w ogóle pasuje, nie? bo on jest tam dopisany jako taki niby mega istotny element logi który w ogóle stworzył ten świat, tego miasteczka i tak dalej, ale on nie ma w sumie znaczy, okej, okay, no jego działania nie no, w sumie nie, Okej, okay, no jego działanie doprowadziły do choroby, tak? Mary i przez to, jak gdyby teraz, no, James przeżywa to, co przeżywa, ale znowu, to, to jest takie właśnie mega doklejone i ty wspomniałeś cheesy, nie? Ale to cheesy w tym rozumieniu lame, nie? Takie właśnie, uh -huh. że słabe, kiepskie, coś takiego, nie? Tak, tak, no wiesz, no to jest, to jest, znów, mam wrażenie, że taki motyw, który miał służyć temu, żeby pokazać tego potwora ojca gdzieś tam żerującego na swojej córce, co jak doczytałem w grze miało zupełnie inny kontekst i chyba było związane z Angelą bodajże i z mhm. przemocą, której ona doświadcza ze strony ojca. Więc wiesz, tutaj chcieli zachować mniej więcej jakby znów te same motywy, czyli potwora tego ojca torturującego córkę. Znaczy ja tego tak nie czytałem, jak, jak tak mi o tym mówisz, to to dla mnie jest jeszcze gorsze, bo to już jest w ogóle takie oh, a znaczy, no, no ja, ja to tak odebrałem jakby mhm. po, po sensie, bo dla mnie to, mhm. to w trakcie seansu to nie miało jakiegoś wielkiego sensu już ta, ta końcówka pod tym kątem, I, ale wiesz, ja mów, ja powiedziałem, że byłem w stanie to kupić, bo dla mnie jakby ta sekta, no to jest, tak jak mówisz, to jest wprost, ale no to mówię, to był dla mnie jakiś pomysł, nie? Ja go nie oceniam jakoś super pozytywnie, ale wiesz... to A nie to, masz to... problemu z tym, że ona też jest... No bo tak jak mówimy, to, że mamy drewno w tych jego wizjach hala, Nie? w tym starciu z poczuciem winy czy coś tam. No to, to można tłumaczyć, nie? że to jest właśnie jakieś przepracowywanie mózgu, tak jak koszmar. Powiedziałeś, logika snu, że właśnie nie musi być pełnej przestrzeni, nie musi być rekwizytów, można się skupić na elemencie, to może być jakoś nienaturalne, dziwne, coś tam i tak dalej. Ale jak ma te wspomnienia i tam mamy tych sekciarzy, którzy wszyscy się zachowują jak roboty, jak drewniane po prostu figurki, no to ja właśnie, znowu, nie wiem, czy to jest dalej wizja artystyczna, czy co się tutaj wydarzyło, bo ja mam wrażenie, że to Silent Hill z przeszłości też jest takie totalnie, czy on w ogóle sobie wszystko wymyślił, nic się nie wydarzyło, czy ja w tym kierunku iść, to gdzieś tam co się zastanawiałem, nie, czy się nie okaże na koniec, że nie wiem, że że w ogóle właśnie wszystko nam anulują w ostatniej scenie, czy coś takiego. Znaczy, nie, nie miałem aż takiego poczucia, no mówię, no, ja miałem naprawdę vibe y, znów takiego horroru z lat 50. -tych, 60. -tych, gdzie ci kultyści wszyscy się zachowują trochę jak z jakiejś inwazji porywaczy ciał, albo mm -hmm. z jakiejś no, no, no, y, dziecka tak. rozmery z temu i y, y, y, y, to, <laughs> i to, wiesz, w kontekście tego, jak tam widzimy na przykład później tę scenę, kiedy ona jest tam roz zrywana jako jakaś ta taka ni to ćma, ni to nie wiadomo co. Do, znów, to, to wszystko jest niewyjaśnione i ja w ogóle tak się śmiałem, że, że... W duchu, że to jest dla mnie trochę jakby, i nie wiem na ile to jest growe, nie? bo zaraz tu na mnie wsiądą pewnie fani gry, ale ja trochę jak śledziłem tę fabułkę i też sobie poczytałem, jak to było ułożone wszystko w dwójce, to ja trochę miałem poczucie, że to jest, nie wiem, taka dziwność, taka, wiesz, jak to się mówi... Linczoska w tym, na tym poziomie zagubienia mm -hmm. naszego bohatera w przestrzeni, i tak dalej, tylko że to jest właśnie wszystko takie tanie niedopracowane, nieprzemyślane, mamy Lincza w domu. Nie, tak, tak, mamy Lincza w domu. I, i to mówię, no, ja dlatego powiedziałem, że ta końcówka, i to, że ona jest taka niejednoznaczna, to, to, to totalnie trochę ten, fi te, totalnie, to, to, trochę ten film wyciąga. Nie? No bo, bo można to czytać że, że, nie wiem, że nasz bohater y, pogodził się z przeszłością i, i teraz y, u, popełnił to samobójstwo i, i, nie wiem, i, i, i po prostu nie wiem, pogodził się sam ze sobą i, i zabił też te wyrzuty sumienia. A może możemy to czytać, że, że, że nie wiem, że to jest jakiś, jakaś jego szansa na, na szczęśliwą przeszłość, a można to jeszcze jakoś inaczej czytać. No, to... Albo właśnie się nie uwolnił, tak? Tkwi jak gdyby dalej w, pętli, w, tak, swoim, w tej no. swojej obsesji. Tak, tak, tak. Może i pętli jakiegoś tam rodzaju... Że... Ja się zastanawiam, bo gra też ma jedno z takich zakończeń, nie? że sugeruje, że niby jest happy end, ale prawdopodobnie James ponownie zabije. Marie. I tutaj też się zastanawiałem, czy nie ma sugestii, że ona jest chora, ale nawet cię pytałem uh -huh. nie o to. Ale chyba nie, nie ma. Nie, nie, nie. No ale tak czy siak, jak gdyby właśnie fajne jest to, że ono jest takie w miarę oniryczne i tak jak mówimy niejednoznaczne. No to jest w porządku. Tak, ale to mówię, no ca całościowo e, no, wolałbym, żeby znów na tym wątku się skoncentrować bardziej i, i go lepiej rozpisać. No wiesz, no niby w Jedynce też mieliśmy ten wątek sekty i on też nie był jakoś super napisany, ale tam to lepiej działało mimo wszystko, nie? A tutaj to jest takie mm, bardzo skrótowe. No to, to w ogóle ten film Ja w ogóle nie, nie czuję właśnie, tak? Ja ją totalnie wypieram z pamięci. Tak naprawdę nawet przez większość naszej rozmowy dzisiaj ja myślałem o wszystkim dookoła, a nie o tym, że tam pan Krajn działa gdzieś w tle nie? i jego ekipa. I zresztą to właśnie poziom sztuczności sekty, bo w jedynce też mieliśmy powiedzmy charizmatyczną jednostkę, która steruje troszkę takimi półgłówkami, nie, Jakimi mm -hmm. jakimiś tak, tak, tak. no Tutaj z miasteczka, którzy trochę też nie mają wyjścia, no bo właśnie są w tym spotworniałym świecie, więc... Yy, poddają się woli tutaj komuś, kto chce być akurat liderem w tym momencie, ale tam to wypadało bardziej wiarygodnie, nie? Tam jak gdyby byłem w stanie w to uwierzyć, a tutaj no nie, no właśnie czułem, że to jest jakieś takie sztuczne, dopisane i znowu, no jest w tym jakiś potencjał taki rozgrywkowy, horrorowy, ale mi się to nie skleja z tym, co widzę na ekranie, tak? W sensie no jest doklejone, może tak, no. No tak, tak, no, to, no, no. no niestety, no ten film ma Całe mnóstwo problemów, i to, o czym mówimy, to są takie wyraźne, fabularne yy, dziury czy, czy problemy. I, I wiesz, i to mnie też boli, tak, żeby zakończyć, bo już też nie ma co się naprawdę pastwić nad jakimiś tam szczegółami, mhm. że to mnie najbardziej z perspektywy tego finału bolało, że to jest właśnie takie rozczarowujące, że ja tu widzę. Że tak jak ja nie jestem fanem ogólnie tego rodzaju historii. I to, tak ja ci powiem, że jak poczytałem, jak wygląda ta growa fabuła, to ja, ja już chyba jestem za Starym Dziadem, żeby mnie takie emo rozkminy chwytały za serce ale yy, y, no, y, kupiłbym to w tym filmie, gdyby to było lepiej zrobione, nie? I mówię, może jestem niesprawiedliwy, <śm> może jakbym zagrał i może bym to przeżył i może bym się zachwycił, ale no, no, nie, jakoś to z, z, z, całościowo mówię, wydaje mi się trochę nie do końca pode mnie i, i mówię, i ten film i jeszcze tę fabułę grową, która wydaje mi się, mówię, trochę nie pode mnie i w takich rejestrach, które ja, ja nie do końca lubię. On jeszcze ją przetwarza w, w dziwniejszy sposób y, i robi z nią dziwne rzeczy i podejmuje głupie decyzje, więc no całościowo no rosztarowanko, bo mówię, ja tu z kolei widzę w drugą stronę no, pewien potencjał, że gdyby usiadł do tego naprawdę dobry scenarzysta, który by miał pomysł na adaptację to nie wyszłoby może dzieło jakieś oryginalne nie wyszłoby może jakieś dzieło wiekopomne ale mielibyśmy dużo lepszy film nie, a tak to to mamy co mamy mhm mm ja totalnie o tym zapomniałem, bo ja Cię chciałem zapytać na koniec sekcji bez spoilerowej, czy Twoim zdaniem film zachęca do zagrania w G żeby kupić sobie ten remake na przykład. No ale już słyszę, że nie bardzo. Znaczy, no, ale to, to znów, ja nie chcę być niesprawiedliwy, bo mnie nie zachęca, ale po prostu jak ja przeczytałem o fabule gry, no to mówię, to nie są to, to naprawdę mi się mocno kojarzy z Lynchem i nawet początkowo po filmie to tak stwierdziłem, że a może właśnie sięgnąć po ten remake bo to mówię taki Alan Wake, tylko wiesz, może będzie lepszy mechanicznie czy koncepcyjnie bo, bo ja naprawdę nie jestem jakimś wielkim fanem jedynki Alana Wake'a bo w dwójkę jeszcze nie grałem ale no właśnie jak później przeczytałem sobie, jak ta fabuła w grze wygląda, to, to mówię, to po prostu nie są te rejestry, które ja lubię, jeżeli chodzi o, o grozę, więc mm. ja raczej odpuszczam, ale, ale może właśnie kogoś zachęci, nie, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda i jak to jest poukładane, no bo... Pewnie lepiej poukładać. Ale właśnie wiesz, gra ma o wiele więcej tego lore dookoła nie? tych wszystkich postaci, więc ona tym mocno, myślę, zyskuje uh -huh. już na tak. No i sam fakt, że po prostu prowadzisz tego awatara, nie? No to, to, to, to, to zmienia całą tę niby prostą historikę w coś, coś z jakimś tam experience. Ale ja też miałem takie wrażenie, że ten film, nie, jeżeli Konami chciało w ten sposób na przykład jeszcze napędzić sprzedaż gry, to niekoniecznie jej się, tej firmie się to uda. Znaczy może jako zdobywanie publicity, nie? że po prostu ludzie mówią o Silent Killu, no internet jest zalany Silent Hillem, gdzieś tam, nie? więc powiedzmy, że tu na pewno Konami wygrało, wygrywanko na pełnej, bo wszyscy mówią o Silent Hillu teraz. No chyba, że to jest moja bańka tylko, ale ja tych filmów widzę po prostu setki i artykułów i ludzie, którzy nawet w kororze nie siedzą, wysyłają mi, że patrz, chciałeś chyba na to iść, a to ma takie recenzje, coś tam. Więc mam wrażenie, że Publicity rzeczywiście udało się zdobyć, ale tak pomyślałem, że no właśnie film jednak będzie odebrany raczej jako kiepski, a jak ktoś potem przeczyta przykładowo opis gry, tak w sensie nie fabułę całą, no bo zakładając, że ktoś chce kupić, no to nie będzie czytał szczegółowo, nie? No to sobie pomyśli, że a, widziałem to już, nie? W sensie to jest ta historia tutaj. Tak, punkt wyjścia jest taki sam, więc może już nie ma sensu. Więc tutaj... Y no, no, nie wiem, no, czy to jest zwycięstwo, jednak tak ostatecznie, twórców, czy nie. A powiedz mi, masz dalej ochotę na apokalipsę? Pani Baset? Więc to w sumie tak. Bo, mówię, ja, ja, ja pamiętam, że ten film mi się w miarę podobał. Tylko on był takim bardziej właśnie rozrywkowym horrorkiem, nie? No, ja go tak kojarzę, ale też może mnie zaskoczyć po latach, bo w sumie ta, ten film ma też katastrofalne recenzje, ale to, to mówię, to sobie może jeszcze do niego kiedyś tam wrócimy. Mm -hmm. Dobrze, ja pytam, bo ja zadziwiająco. W sumie nawet mam większą ochotę niż wcześniej, no bo tak po tym poważnym, ale dziwnie zmontowanym i tak dalej kinie taki rozrywkowy Silent Hill może i by jakoś tam nie najgorzej mi wszedł, więc dobra. W takim razie rozważymy ewentualnie. Może nie, że jakoś od razu za tydzień, za dwa czy coś, ale ten powrót rozważymy. Nomen omen powrót do Silent Hill. i coś tam jeszcze nagramy w tym roku. No dobra, to dziękuję Ci serdecznie za tę na razie dwuodcinkową podróż na Ciche Wzgórze. Dzięki również. A słuchaczkom, słuchaczom, dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli wysłuchaliście do tego momentu, to nie wiem, wpiszcie, piega mi do głowy w komentarzach, czy coś, żebyśmy widzieli, że jesteście. No i oczywiście zachęcamy do podzielenia się własną opinią. Zwłaszcza póki jesteśmy w miarę na świeżo po sensie, to jeszcze możemy trochę podyskutować. Dajcie znać, czy jesteście w tej grupie takich absolutnych krytyków. Twierdzicie, że to jest 1 na 10, tak? Najgorszy film roku, najgorszy film dekady, czy coś takiego, czy bliżej właśnie nas, tego 3, 4, 5 na 10, czy może też komuś się podobał, no bo w sumie, w sumie na to też jakaś tam szansa jest. Jeżeli Wam się podobało, to tym bardziej zachęcamy do komentarza i chętnie wtedy bym się dowiedział, czy widzieliście poprzednie filmy z tej serii, czy w ogóle kojarzycie gry, czy może poszliście tak bez żadnej wiedzy wyjściowej tak i wówczas wam się to spodobało, bo to w sumie byłby ciekawy temat do dyskusji, więc zachęcamy do rozmowy, a na teraz to już wszystko tradycyjnie będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.